Czekaj, czekaj. Co to znaczy na pełnej? No na, na pełnej. jakiej pełnej? No ty już wiesz na jakiej pełnej. No na jakiej na pełnej, pełnej? pełnej godzinie. No jest Aaaa, godzina siódma, moi drodzy. Dobrze, no faktycznie, drodzy słuchacze. O jak głupi. O jak głupi. Oh, oh, oh, oh, oh, hi, hi, hi. Dobrze, dzień dobry. 15 dzień kwietnia, Wigilia. Dzisiaj mamy Wigilię. Next festa. Mm, next tak, festu. No, no next fest, obojętnie. Waż, tak nie do końca. ważne, żebyś mówił. Ja ważne, żebym tak. mówił byle jak, ale. Mów byle. byle mów byle bym mówić. Czekaj, bo mi się do internet wyłączył. No, ty znowu nie masz internetu? Tak, znowu nie mam mi kabel urwało. No od tego internetu? Tak, od tego internetu. A no, no, tak mówiłem, właśnie, że urwiesz. No. Mówiłem, że urwiesz i. No słuchaj, dzisiaj mamy dzień sztuki. Mhm. I jakiej sztuki? No, wysokie, sztuki czego? Wysokiej, oczywiście. I Mamy dzisiaj także dzień kombatanta i dzień trzeźwości. Wszystkiego najlepszego. Tak, no w sumie dziękuję. No proszę. No, w sumie to oba święta są dla mnie. No kombatanta i sztuki. Mhm. I trzeźwości to, no, oby to trzy. No to trzy. Oby trzy. Ja jestem jeden w trzech osobach. Czy imieniny Tytusa także są twoimi? Nie, ale Tytus Walterowicz gra albo grał ostatnio koncert i nie grał się ostatnio. Rozwija, więc 11 kwietnia. No i widzisz, no to prawie trafił. A Sylwester? Na Sylwester, no to za ile będzie? Który mamy? 105, dzień, 15 dni roku? No ale czekaj, czekaj, czekaj. To wszystko jest do sprawdzenia. 15 no, fine, dni, fine. Nie, nie, mów coś opowiadaj, dobrze? Ja Bo, mówię, teraz opowiadam coś, że miło mi tu wrócić do Was wszystkich. Jest 260? 260 dni zostało. No tak, jak powiedziałem, że jest 105 rok, to naprawdę to <laughs> roku to naprawdę to nie jest aż tak trudna matematyka, Edgarze. Ty, ale słuchaj, może do Włoch się wybierzemy. Z przyjemnością. Michał Aniu wybierze się też do poznania na Next West, ale my za chwilkę jeszcze wybierzemy się na podróż do porannej prasy. Spotkamy ich? No miejmy nadzieję spotkam to powiem ci, że te wszystkie dni bez ciebie tracą znaczenie potrafisz mi zawiązać wszystkie sprawy na supeł, a gdy cię nie ma to ja Konie twój ślad kiedy w końcu cię spotkam, to powiem ci że te wszystkie dni bez ciebie Tracą znaczenie Potrafisz mi zawiązać Wszystkie sprawy nas upoła Gdy cię nie ma to ja Koniec twój ślad to są wszystkie twoje, twoje Chcę je mieć do Te wszystkie dni bez ciebie, tracę znaczenie. Potrafisz mi zawiązać wszystkie sprawy na żółpę, i gdy cię nie ma to ja. Chcę żyć, Nie dalej chcę ubóstwo, bo Zmienić się nic. Zawsze jest dobrze, gdy A nią tak spokojnie skończył. Mm. Fajnie, jakby na świecie też było spokojnie, ale wiadomo, jak jest. Gazeta Wyborcza, jako pierwsza, dzisiaj w przeglądzie prasy. Peter Węgier, czyli Peter Madzier, ma wielki mandat społeczny, mówi w Gazecie Wyborcze. Węgierski politolog. Andras Biro Nadzi mm, Nadzi, nadzi, przepraszam bo ja tam troszeczkę tego węgierskiego listąłem po, Polak, Węgier, <gry> dwa bratanki znowu, będzie, znowu będziemy w klubie ze szklanki. Będziemy prawdopodobnie. Gdy zamykano wydanie Gazety Wyborczej, podliczonych zostało 98,27% głosów no i zwycięska partia Tisha miała 136 mandatów, a większość konstytucyjna na Węgrzech to mandaty 133, Fidesz, Fidesz miał zdobyć mandatów 57 to temat, który znajdziemy na jedynce gazety wyborczej. Tutaj również moja ulubiona rubryka. Dziś na stacjach paliw. O. No bo teraz jest tak, no bo wiesz, rząd wprowadził, że może być a maksymalna ja cena. 6,16. Benzyna 95, a olej napędowy 7,41. To maksymalne ceny obowiązujące dziś na stacjach paliw. Jednak kiedy wprowadzano to ograniczenie, ja wtedy oglądałem jedną telewizję taką z niebieskim logotypem, mhm. muszę przyznać, że pan Szczepański to by się w 72 naprawdę nie powstydził. W Gazecie Wyborczej na jedynce także coś, co mnie interesuje, Dziękuję bardzo, czyli co z reformą edukacji? Ubogi kompas, to też na, To, to, mnie, też to ciebie. No? Ubogi kompas w szalonym wyścigu. Mamy szkolić ludzi z rzeczy, o których nie mamy pojęcia, mówi były pracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji, taki, że wdrażanie reformy, reformy Kompas i Jutra Barbary Nowackiej. Gdyby nie prezydenckie weto, Ośrodek Rozwoju Edukacji mógłby wystartować ze szkoleniami jeszcze w ubiegłym roku. Czyli okazuje się, że czyja wina? No czy ja? No ja? No twoja ja? wina. Moja wina. Twoja wina, twoja bardzo wielka wina. Choć powinna być już ona na finiszu ta reforma do wprowadzania nowych podstaw programowych i nowych podręczników w klasach 1 i 4 szkół podstawowych, zostało 5 miesięcy. No ale okazuje się, że pal licho z tym wszystkim i chyba z reformą edukacji będzie, jak z każdą inną, czyli wyjdzie z tego deforma, tym bardziej, że politycy bardzo się kłócą, a jeszcze jest temat edukacji zdrowotnej, bo a, tam to też to jest imba. Tak. E, może trochę mniej im będzie w dzienniku gazecie prawnej, do której teraz zaglądamy i o ryzykownych zeznaniach podatkowych na stronie pierwszej, gdy sprawa dotyczy podatków. Świadek musi zeznawać bez udziału pełnomocnika, przez co może sobie napytać biedy. Coraz częściej pojawiają się głosy, że konieczna jest zmiana przepisów ordynacji podatkowej. Ja mam wrażenie, że to tak jakimś dziwnym Trafem wraca zawsze co 4 lata na rok przed wyborami. No jest to tak, takiego. Tak, nie? Tak, już zawsze ordynacja podatkowa musi być zmieniona, żeby przedsiębiorcom było lepiej, ale to tak na spokojnie trzeba. Ale czy więc... to tylko o przedsiębiorcach, czy w no, ogóle? Nie, tak ogólnie. Dziś świadek przesłuchiwany w postępowaniu podatkowym nie może korzystać z pomocy pełnomocnika, i to jest tutaj klucz tego wszystkiego. No i skarbówka się tłumaczy, że ochroną tajemnicy skarbowej. Znaczy, tłumaczy się to ochroną tajemnicy skarbowej. A tajemnica powiedzi? Tajemnica powiedzi, no to już to nie do mnie, to nie do mnie tak. Więc to już niestety nie wiem. Konsument w kryzysie przez wojnę w Iranie. Dynamika nastrojów konsumentów według indeksu PCSI. Destrukcja popytu i wzrost kosztów życia to dwa zagrożenia, które wiszą nad gospodarkami domowymi na skutek wydarzeń na Bliskim Wschodzie. No, ale tam podobno rozmawiają. Zobaczymy, co tam, z jakim humorem dzisiaj pójdzie spać pan Donald Trump. O tym więcej poczytajcie w linku o prawnej. Na szczęście nie o Donaldzie Trumpie, a niestety o tym, o kryzysie, który będzie wywołany przez wojnę na Bliskim Wschodzie. A, a jak już wywołałeś temat Donalda Trumpa, Dobrze o tym, że Polacy odwracają się od prezydenta y, Stanów Zjednoczonych. jest ja sądzę, że Donald wstaje takie. Oh no. Oh no. Nie, jak on by to powiedział bardziej. Oh no. O, o, dokładnie, Nie, dziękuję dupę, bardzo. I don't care, they're stupid. Aha, tak? I don't care. Ty, ty mógłbyś. Mówisz... Trochę tobie karnacy no, to wykarnacy zmienić i. się pod pomarańczowy. Troszeczkę tak. E, ale przejdźmy teraz do tematów poważnych w Rzeczypospolitej, o tym, że zbrojeniówka płaci kary. Agencja Uzbrojenia nalicza setki milionów złotych kar dla firm zbrojeniowych, ale to tylko część tych pieniędzy faktycznie trafia do budżetu. Amerykanie kar płacić, uwaga, nie będą. Nie muszą. No nie, nie, że nie, nie, nie będą. Muszą. Oni nie muszą. Oni, muszą. Oni nie muszą. Ach, i to jeszcze w Rzeczypospolitej. To jest zabawne. No i jeszcze Wam powiem, że jest wywiad z ekonomistą, panem Marcinem Wrońskim, i ja uwielbiam takie. Teoria. Druga RP to sukces gospodarczy. Tak. Mm. I uwaga dlaczego? Tak. Ponieważ Koniec. tylko okres po 1989 może się równać z drugą RP. A ile my mieliśmy tego państwa? Gdyby <grystanie> państwo widzieli, jakoś się w tym momencie zdenerwował. Jakoś rzucił ostentacyjnie ten, kto telefon... zapłacił za ten sukces. Uj. No i, i panie Marcinie, ja pana zapraszam do mojej wsi i sobie pogadamy tam, dobra. Dziękuję Z panem Leszkiem przyjedzie oj, oj, oj, oj. Dobrze, dobrze, głos wielkopolski Przychodzimy z tych ogólnokrajowych tematów na Tutaj nasze lokalne poletko Tor Poznań zamknięty, o tym już było sporo w serwisie Myślę, że już sporo o tym słyszycie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uznał, że jest zbyt głośno Nikt nie wie dlaczego nagle teraz No ale niestety Jedyny tor z atestami jakimiś tam Potrzebnymi ja Ty, A nie sprawdźmy nawet. kto tam mieszka w okolicy To, to by było coś kiedyś, kiedyś w Grudziądzu znaczy pod o. Grudziądzem, w takiej <grym> miejscowości Ruda. Przypadkiem wylano. Było nie, był nadmiar akurat asfaltu, i wylano go idealnie do domu wiceprezydenta miasta Grudziądza. bo nie. Był, był nadmiar asfaltu, i akurat to taka droga, która się kończyła, trochę ogłośno mamy tym, nadmiar torów. Mamy nadmiar torów. No niestety nie. Ale a propos torów, no to tory oczywiście będą na moście Chrobrego. No a czytelnik donosi głosowi Wielkopolskiemu, że budowa nie jest dokładnie zabezpieczona. Piesi wchodzą na jej teren. No i tutaj kilka zdjęć, właśnie całe, całe obawy wyrażone odnośnie zamknięcia ulicy Wieżowej. No i tutaj na Głosie Wielkopolskim nas, nas w gazecie oraz na stronie Możecie o tym poczytać, również o tym, że radni zajęli się Strefą Czystego Transportu w Poznaniu Jak myślisz, jaka decyzja? Yy, yy, yy, yy, to trzeba na spokojnie To trzeba na spokojnie, ale, raczej, ale nie, bo pan, panu Jaśkowiakowi już na niczym nie zależy Więc po prostu powiedział, że nie I koniec Naprawdę? Tak. Znaczy no radni odrzucili, ale wiadomo jak to Czekaj, bo mi się zawiesił komputer I to Akurat głosujcie na najlepsze inicjatywy dla seniorów No dobrze, no to może to jest idealne podsumowanie tego Że dzisiaj tych dwóch seniorów do godziny dziesiątej Z wami będzie Agata Radziszewska Do seniorek nie należy, ale na next festie Będzie na pewno w najlepszej formie Właśnie do Agaty muszę zadzwonić, bo w końcu O, nie tylko się Mamy nam to, gazeta bardzo. to może to nie jest twoja wina dobrze? No, no. No, A czyja to wina? To twojego Dawida trzeba e, zapytać em, Trzeba zapytać, czyja to wina Agata już do nas wróciła i 100 lat nam życzy Więc cały czas w temacie seniorów zostajemy To ja wrócę do tematu, muszę zadzwonić do Agaty Bo w końcu to także dobry pomysł na studio Gdyby to było Takie proste Już dawno bym Was posłuchała Czemu to wszystko jest mi obce, skoro tak często to słyszałam? Mm. Każą cieszyć się na ten dzień A ja już sama nie wiem Czuję jak zmieniam się w cień Bo nie mam sił już do siebie Nie umiem wykrzesać już nic Nie wiem czy dane jest by By śpiewano mi By śpiewano mi To nie wiem czemu Tak bardzo chciałabym Znów poczuć A zamiast tego Brak mi tlenu A zamiast tego Nie mam głosu Co roku Coraz mniej mnie we mnie co roku ciągle dobrze życzą Bardzo bym chciała wierzyć w siebie Tylko, że wątpliwości krzyczą I zdmuchnęłam wszystkie świeczki Mówiąbym życzenia głośno nie mówiła Moim życzeniem jest co roku Żebym się kiedyś po prostu zmieniła I wszyscy byli szczęśliwi I wszyscy się uśmiechali A ja tam stałam na środku A oni głośno śpiewali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 W miliony strąconych aniołów Śpią pod sufitem, wpadają do smoły Kropla po kropli spadają, urokom grawitacji ulegają W sercu cisza dla... Anioła teraz anioły od grupy Fusy. Oni zaprezentują się podczas Next'a w najbliższą sobotę o godzinie 18.15 w klubie pod minogą. My przypominamy, że dzisiaj mamy specjalne wydanie. Eee, Aferanka, dzisiaj mamy Next ranek, Szymon Litkę, czyli jeden z tych typów, którzy są odpowiedzialni za całe zamieszanie. Jest razem z nami. Teraz sobie ziewnął, jakbym go nudził, <grym> tylko zrobił to bezgłośnie. Eee, no Szymek właśnie, jutro startuje Next eee, mhm. i, i, i jak idą przygotowania. Bardzo dobrze, no to już jest ostatnia prosta, już tak naprawdę te m, przygotowania. No, to trzeba też zrozumieć, że taki festiwal jest robiony praktycznie w takim trybie 365, nie? że my no, no. tak naprawdę cały rok na niego pracujemy. E, no ostatnia, ostatnie dni to zawsze jest trochę szalone, bo to zawsze się dużo rzeczy przypomina, dużo rzeczy się... To co się przypomniało? Jak, jak miałeś taką sytuację, Żeby... że siedzisz i takie, o Jezus Maria, miałem to zrobić w styczniu. Wczoraj płaczę po porażce Liverpoolu i mówię, o Jezu, jutro mam poranek. <laughs> Powinienem to zrobić wcześniej, czemu to sobie ustawiłem dzisiaj, kiedy nie będę na nogach do nie wiadomo której. O i tam już bez przesady. Nie, nie, no wiesz, no jest sporo takich kwestii, które w jakimś tam sensie trzeba też czasami dopiąć, ale też czasami są takie rzeczy, których nie da się dopiąć wcześniej, więc hmm. no jakby no to są kwestie, które, które zawsze jakie na przykład? No chociażby no, kiedy wcześniej mogliśmy na przykład mieć katalogi takie, żeby je dzisiaj porozdawać i w ogóle w sensie poprzygotowywać do Mogę rozdawki. Mogę powiedzieć? No możesz powiedzieć. No bo my no. już mamy tutaj, o. O, właśnie. To był więc, no, chociażby, no tego nie da się zrobić wcześniej. No, właśnie wam pokazałem wszystko. Tak, właśnie pięknie do mikrofonu. No mm. więc tam nad nim też jest trochę pracy jeszcze i ty, ty, ty, tyle. No i dobrze. I w takim razie przypominamy, że od jutra cały Poznanie się bawi i to w 13 lokalizacjach, 120 koncertów, mm. do tego jeszcze panele dyskusyjne, do tego jeszcze warsztaty, do tego również i wydarzenia towarzyszące i to takie również i sekretne pod, ponoć mają być. A mają być, mają być, ale o tym już też nawet na naszych social mediach znajdziecie. że. Żeby... Czyli już nie sekretne. Ale nie. Nie no, sekretne, ale w sensie, że jest sekret, ale zapowiedziany. No bo to w, w tych czasach, to wiesz, niespodzianki nie są No to piwę, dlaczego no. to sekretami nazywamy? E, no bo jeżeli coś się nazywa Secret Geek, to tłumacząc na polski to tak jest sekretny koncert, <laughs> więc wolę tutaj słuchaczom nie pozostawiać żadnych innych wątpliwości. Dobrze, my na zegarach mamy 23,5 minuty po godzinie siódmej. Kolejne, kolejni artyści na naszej antenie. Tym razem to jest showcase szumu, więc muzyka na nowo w sobotę. Tam będziecie mogli zespołu Hi posłuchać. No zespół, który no też... Hi. Hi, dokładnie. Edgar, Edgar High To jest jego zespół. To jest, oh. to jest ten Secret Geek, o którym oh, właśnie i teraz wszystko się już tutaj wydało. Ty, ale jakby założyć jeszcze zespół N. I było Hi... N. High, high n high, high n, high n, high n. Fine. No tak, no, to, jest, o, to jest jakiś pomysł <laughs> My już mieliśmy taki pomysł jakbyśmy że Jakbyśmy w taką trasę wyjechali My już mieliśmy taki pomysł, że jakbyś ty gdzieś Zagrowił jakimś zespole, to razu trzeba cię w tamie bukować, bo wszyscy przyjdą No to zapraszamy, by Next jest 2027 Całkiem dobry pomysł Jaśnij supły na sznurówkach Kolejki na krupówkach Rurek w biegu, Gdzie twój piekunny? Nie wiem czy chce. Brnąć w to, grząść do tego i to chętkiem naprędce na szczęście. W taki panierczy ja, w taki panierce więc światasz przy serce wschodni wojowniku ku słońcu. Mróżysz o czymś, mrokiem, no o, o, o, o, o, o, o, o, o czy. Lepiej się domyśle, lepiej się odwróć i dolicz do stu, trzystu tysięcy, milionów, ob- godzin, w których przychodzi ci na myśl, mój obraz znów ci wierci serduszko, jakby to było już wschodny słońce liczyć by zaraz Być może chciałaby się W mym błocie cała przestając Ciałem się stawać, o Boże O Boże, wzdychasz pomału My tyle gadamy o tym next, a przecież mamy dla was karnet y, do wygrania, bo Aha. dzisiaj będziemy rozwiązywać nasz konkurs, także czekamy na wasze SMS-y. ślicie je pod numer 7248, koszt do wiadomości. Złoty 23 cały czas? 7248 a, 246. 246 No już mu się zapomniało, afera.next wasze imię i nazwisko, a także napiszcie do nas y, o najdziwniejszym wydarzeniu podczas koncertu festiwalu, którego byliście świadkami. No to myślę, że możemy ciekawych odpowiedzi się spodziewać, ja sam bym musiał chwilę pomyśleć, ale no, mieliście na to czas i macie jeszcze czas co najmniej do godziny dziesiątej. I wtedy będziemy rozwiązywać ten konkurs już od kilku dni trwa i do wygrania karnet na Next Fest, który rozpoczyna się już jutro. Serdecznie was wszystkich zapraszamy. Jakie będą drogi jutro? Czy przy zamku będzie, nie wiem, nieprzejezdnie? Nie, no chyba będzie przejezdnie. Chyba będzie przejezdnie. A no. w razie czego to pamiętajcie, są hulajnogi, niedługo będą rowery miejskie, no, ale jeszcze jest ich jest. nie ma. Jeszcze ich nie ma, a nade wszystko będzie Set Smiles, oni także zagrają podczas festiwalu, a teraz na naszej antenie. Taki Kawałek Idealny. Pod co? No, tytuł. A, bądź ze mną. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy. Czy jest ktoś, kto rozumie, że ten gość wszystko psuje? Czy jest ktoś, kto mnie słucha, da mi coś i zaufa? Pogonie za czymś, czego mogę nigdy nie mieć Bo wierzę w to, że ktoś tam będzie o tym wiedzieć Bądź ze mną, daj mi serce Niech biegną, znajdźmy miejsce Gdzie nikt nam nie przeszkadza Chodźmy tam, gdzieś się zgadza Czy jest ktoś Kto zapyta Czy masz dość Niekiedy płyta Czy jest ktoś Kto pokaże Że jest coś O czym marzę Daj mi serce Znajdźmy miejsce Gdzieś się zgadza Bądź ze mną komunikacyjny. 30 minut po godzinie 7. Mateusz Markiewicz, zapraszam na przegląd informacji z dróg i nie tylko, bo zaczynamy od pogody. Obecnie temperatura to 8 stopni Celsjusza, nie będzie dzisiaj padać przez cały dzień najcieplej. Będzie w okolicach godziny 17. tak, to będzie 15 stopni, 15 kresek na termometrach. Dokładnie jeżeli chodzi o sytuację na drogach, zakorkowana już okolica Ronda Lataje i Ronda środka ulica Jana Pawła II w obu kierunkach od, od odcinka od ulicy Arcybiskupa Antoniego Baranieka do Ronda Rataje w, drugo, w drugą stronę również zakorkowana również ulica Maty Roosevelta Rondo Kaponiera tę, tę okolicę również y, ulica Głogowska zakorkowana do Rondo Kaponiera do ulicy Hetmańskiej, tak samo skrzyżowanie Głogowskiej z Hetmańską również tam się korkuje, jeżeli chodzi o północ stolicy Wielkopolskiej, to tutaj sytuacja wygląda nie najgorzej oprócz Ronda Obornickiego i ulicy Lechickiej od odcinek od ulicy Połapskiej do Naramowickiej A2 i S11 przejezdne Przejdziecie tam łatwo, szybko i przyjemnie, jeżeli chodzi o komunikację natomiast na ten moment nie ma większych problemów, a jeżeli wy macie jakieś informacje o tym, co się dzieje na ulicach czy w komunikacji miejskiej to możecie zawsze do nas zadzwonić nasz numer to niezmiennie 61875 0213 czekamy na wasze telefony do godziny dziesiątej. Najlepszy z wielu powódek. Teraz mogę sprawdzić mojego współprowadzącego yy, yy, Panie Szymonie yy, Zespół, który gramy no. no to kiedy zagra? Już jutro pod Minogą jako pierwsi Dokładnej godziny 17.45 no Albo 17.30 Ale to jest showcase yy, wytwórni tematy mm. I, No i jest naprawdę To jest granie, które 18:15. No to 18.15. Zapraszamy bardzo. serdecznie. Deferus, bo nie powiedzieliśmy, co to. <laughs> to nie ważne. Dobrze, drodzy <laughs> słuchacze, my teraz sobie troszeczkę przejdziemy króciutko na temat historii showcase'u w Poznaniu i trzeba pamiętać, że Nexpress to jest edycja już czwarta. 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Ja zawsze mam problem z liczeniem. Ja nie zdawałem matmy na maturze, ja nie muszę umieć liczyć. Wcześniej jednak już w Poznaniu to wszystko gdzieś tam wybuchło razem ze Spring Breakiem Pierwsza edycja to były zaledwie Cztery lokalizacje, tam kilkudziesięciu artystów i to jeszcze robił Tomek Waśko, którego serdecznie pozdrawiamy, jeżeli nas e, słucham. No i to później się rozrastało, rozrastało, później przyszła pandemia. E, pandemia trochę ucięła, był taki pandemiczny spring break, no ale później w 2023 roku wchodzi Next Fest cały na biało i już lecimy na pełnej. No i myślę, że to przede wszystkim, że to wróciło, no to jest też... No, Poznań jest idealnym miejscem, żeby robić takie rzeczy no Ring osią... Stubena no Ring nie... Stubena, drodzy słuchacze, to jest założenie architektoniczne, bo zwróćcie uwagę jak sobie spojrzycie na miasto, to Poznań jest taki bardzo kompaktowy, nie? nie Niepodległości z drugiej strony tutaj Kościuszki Krakowska no Nie wiem o historii Next Fest tak mówię, No bo tutaj mamy właśnie Ring Stubena i tutaj znajdują się tak naprawdę wszystkie miejscówki, hmm. gdzie odbywają się koncerty poza Przystankiem Dartera w no, tym roku No tak naj... takimi skrajnymi punktami jest Stanek Dertera i Barok. Mm -hmm. I, to, I potem jakby tak, tak w, w takiej horyzontalnej, mm -hmm. a takiej to już jest... E, równoleżnikowej równoleżnik a południkowej. O, właśnie o to mi chodziło. A... A to jest serce i tama, myślę. No bo patrząc potem te, poza tymi czterema lokalizacjami, no to mamy w samym centrum przecież, w samym zamku mamy cztery lokalizacje, bo Raz, sala dwa, wielka, trzy, Dubliner, mm. Blue Note i Lokum, mamy do tego m, właśnie w tej linii nowowiejskiego e, serce, muzyka na nowo, pod Minogą i Plac Wolności, mm. no i jeszcze tam gdzieś Dragony, żeby daleko też nie, nie trzeba było iść i to praktycznie jest 13 lokalizacji, które są tak... Tak blisko siebie. No jeszcze schron jest, jak, ale tak jak zamku idziesz do tamy, to jest schronem. Nie, więc... no to naprawdę to wynik tego, że Poznanie jest takim po kompaktowym miastem, i tak jak wiele osób uważa, że showcase'y, które odbywają się w innych miastach <śmiech> yy, one, oh. <śmiech> yy, no to jednak to jest troszeczkę już inaczej. No to tam zależy. Jest, no, wiesz, tam jest jedna długa ulica. A o tym <śmiech> tak. bo są też showcase'y, gdzie to się odbywa na przykład w jednym klubie i to jakby też jest ok, bo one na przykład stawiają wtedy tylko na, lo na lokalnych artystów. No ale tak, no Nextfest ma ten urok i faktycznie, gdy ta branża przyjeżdża do, do tego poznanie i potem się nawet rozmawia. Chociażby jak na festiwalu Fama w zeszłym mm -hmm. roku, no to jak tak się gala z ludźmi ogólnie, no to oni i tak wspominają tego Nexa, bo to jest dla nich ten, e, ten moment, w którym e, w którym tak naprawdę z, no ta branża jest tutaj, ty oddycha razem tym miastem tak jak my oddychamy nim na co dzień i to jest coś pięknego, bo bo po prostu Nexus ma bardzo lojalną publiczność Ma naprawdę ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj Nawet jeżeli coś im się nie podobało, na przykład zeszłej edycji To mówią, no nie podobało mi się, ale Mam już bilet na następny rok, nie? No i poza tym bo później to poprawimy I będzie to wszystko lepiej wyglądało I będzie jeszcze lepiej brzmiało I faktycznie, tak jak mówisz, a na dodatek Widok tych zielonych opasek, co ludzie mają, nie? Ja tak sobie idę i patrzę, Jezu, oni też idą na te mm -hmm. koncerty Ale to jest piękne No i świetnie, że właśnie taki festiwal showcaseowy W Poznaniu się odbywa I to też pokaz chyba trochę siły poznańskiej sceny Myślę że, myślę, że tak, no. że też poznańskiej publiczności, poznańskiej sceny, bo tych poznańskich artystów też mamy sporo. Oni zresztą byli od początku na tym nextfasie. Zresztą chociażby wspomniałeś o edycji 2023, no wtedy mm -hmm. debiutowała Zuta na przykład, którą możecie kojarzyć tutaj. Z... faktycznie w loku, To nie? był debiut. To mm -hmm. był debiut Zuty. Wtedy tutaj też również tych poznańskich artystów jak tak sobie na szybko patrzę, to Pawlak na przykład również grał. No, ja zawsze zachwycam się na Cury. Wtedy gra Małgola, leciała z Wali, żeby, żeby również zagrać tutaj koncert na, na tym pierwszym Next Feście. W ubiegłym roku Metro może nie debiutowało, ale to był też chyba jeden z takich pierwszych koncertów tak, tak, poza, tak. Poza, poza ich tak. miastem. No tak, no myślę, że myślę, że można tak określić. No co roku coś było takiego, co faktycznie przyciągało tą uwagę, bo tak ten 2023 poruszyłem, w 2024 na przykład Fismol wrócił wtedy mm -hmm. i zagrał przecież przepiękny koncert w Blue Note Wtedy też z takich poznańskich artystów, no to Tutaj grał, bo mi tu uciekł. Miałem zapisane. Nie, to, najlepiej, nie? najlepiej, nie? Tak, miałem zapisane, ale widzicie. O Kasia Konstant przecież ona, czy nie, ona też z Londynu przyleciała do Poznania, wtedy Łukasz Kowalka ją ściągnął. Reemigracja. Reemigracja. Re ale <ścoughs> Michał Madajczyk na przykład wtedy grał. W, w, wtedy też cała scena showcaseowa, m.in. z Poznań na Placu Wolności była, gdzie typowa Kowalska na przykład zagrała swój koncert. O takich właśnie scenach specjalnych, dedykowanych mm -hmm. można powiedzieć, tak że będziemy więcej wam mówili w trakcie trwania festiwalu, a jednym z takich artystów, którzy na pewno zaskoczyli, Czyli kiedy zostali ogłoszeni Ale kiedy zagrali to wszyscy wiedzieli dlaczego Zagrali był na pewno ten pan Którego już pomalutku malutku na No i przenosimy antena. się do właśnie edycji 2025 Jak już o każdej wspomnieliśmy No i wtedy Grzegorz Turnau w Centrum Kultury Zamek No zachwycił, że aż chodziłem Potem po prostu cały czas pochylony Niepewnie idziesz Pochylony dro co nigdzie nie prowadzi Tak jak po fali Tak jak po linie Jak nad przepaścią idziesz drogą Zapatrzony, skupiony nad swym każdym ruchem w niepewny obraz zapatrzony, ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym. Przepaścią idziesz drogą Tak jak po fali, tak jak po linie Jak łatwo serce wpada w gniew Jak łatwo gniew przechodzi w żart Jak łatwo widzisz w życiu cel Jak łatwo stwierdzasz jego brak Jak stoczek Zręcznie idziesz poprzez świat Jak stoczek Zawsze swym cyrkowym krokiem Jak Li stoczek jak na linie zawieszonej, jak linoskoczek, zręcznie idziesz poprzez świat, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania w każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.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 Jedi Neverland Fantazy science fiction Muzyka i aktualności Każdy czwartek o 20 Autopromocja Reklama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 Radio 98,6 MHz. Przelane łzy dawno wsiąkły mi już w tapczach. Wstępiłem kły na nic znaczących jadkach. Na drodze mchy kierunek północny kankan kan Wiosenny pył czuję mocnie dziś na barkach. Na moście miały dni Piękły, co już od rana Chciały schować na brzeg złym. Zdra, który zna Znów idzie na dno W niedzielę Nie czuję.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 No to rozpoczynamy przegląd światła sportowego. Panie Szymonie, słyszałem, że wczoraj pan płakał. A no coś tam. Nie, właśnie. Nie bo ty Słuchajcie, chcesz, żeby slot wyleciał. No właśnie... więc, Żeby slot był wolny. <głos> to jest najgorsze w byciu kibicem mm -hmm. teraz w Liverpoolu. <głos> Ale każdy. Wówisz to kibicowi Lecha poznań. A, no tak, tylko że wiesz. Wy macie kurwek... Oj, oj, oj, uważaj. Wy macie uważaj, ku... <głos> uważaj. Uważaj. <głos> no dobrze. I jak z tym faworkiem powiesz, to.. <głos> z górścikiem, nie, chciałbym poznają faworek, no. No, no, no. No, Chodzi mi o to, że Lech Poznań jest faworkiem do z Faworytem To jest skrót do mistrzostwa no, Jesteśmy dobrze. liderem, jesteśmy, tak? Wracamy do miejsca, w którym Lech będzie grał w przyszłym sezonie na pewno no. Czyli Ligi Mistrzów UEFA No i tak, no wczoraj Liverpool przegrywa z Pezrze zasłużenia, znaczy nie, no inaczej Zasłużenie przegrywa dwóch mecz. wczoraj Liverpool faktycznie Potrafił jakieś tam sytuacje stworzyć no, Ale jak w pierwszej połowie widziałem, że mm, No faktycznie PSG, nie granica Liverpool nie potrafi tego wykorzystać, to wiedziałem, że to się skończy po prostu 2-0, bo Dembele, no Dembele Kwaraschelia to są piłkarze, którzy Potrafią wykorzystywać letarg w obronie Potrafią wygrać z kontry i że Zasłużenie melduje się w półfinale Ligi Mistrzów, nie mogę się doczekać jak zagra tam Mam nadzieję z Bayernem Monachim, a Realem Madryt mm -hmm. Ponieważ będzie to Moim zdaniem aktualnie Mecz dwóch najlepszych drużyn w Europie o. Tak, ja jestem absolutnie tego zdania Bo kiedyś PSR było wiadomo Petro Dolary, klub oni tak, tak, się tak, nie tak. potrafią wygrać a od dwóch lat uw No ale oglądać. dalej Luis Enrique? Tak I no. po prostu oni grają piękną Piękną piłkę nożną Wczoraj oczywiście O godzinie mniej więcej 21.30 Wszyscy Siedem. kibice Barcelony Którzy jeszcze nie poszli spać Pisali Pisali w mediach społecznościowych Że Remontada staje się faktem Mamy ich na widelcu Atletico W ogóle to jest no, wiadomo. No i przegrali, znaczy dwóch no, mecz, no bo wczoraj to wygrali 2-1. Przykre jest to, że prawdopodobnie wczoraj widzieliśmy dwa ostatnie mecze w Lidze Mistrzów dwóch wielkich legend, czyli Mohameda Salah i Roberta Lewandowskiego, bo jeżeli Lewandowski faktycznie nie przedłuży tego kontraktu z FC Barceloną, to być może... No, ale to wątpliwe, żeby przedłużył, Właśnie. więc... No, ale to, co, to czego jesteśmy pewni, to to, że al Madrid i PSG są pierwszymi półfinalistami Ligi Mistrzów. Dzisiaj o godzinie 21.00 dwa spotkania. Arsenal ma zamiar stracić kolejną szansę na tytuł <laughs> i więc zagra ze sportingiem. Natomiast no, hit, hit, hit. Bayern zagra z Realem Madryt. Jeżeli chodzi o Arsenal, to przypomina mi się Bayern Leverkusen, który kiedyś grał w finale Pucharu Niemiec, byli liderem Bundesligi, grali w finale Champions League i niczego nie wygrali. Nie Jest no, polegli ja na myślę, każdym. że ta liga angielska jednak no, będzie ich... wiesz, tam jeszcze kół, Kij będą ku sobie... Kuj sprychy będą potrafili sobie włożyć. Jeżeli chodzi z kolei o futbol kobiecy, to eliminacje do Mistrzostw Świata trwają. Nasze zawodniczki niestety przegrywają. Na własnym boisku z reprezentacją Irlandii... 2 do 3. Piękna bramka Ewy Pajor. Do tego jeszcze Tania Pawolek zdobywa bramkę w pierwszej połowie dla naszej reprezentacji. I niestety po trzech spotkaniach nasze zawodniczki są na ostatnim miejscu w tabeli z jednym punktem, który to mamy po remisie z Holandią, która co ciekawe Holenderki przewodzą w naszej grupie. My teraz przenosimy się z boisk piłkarskich na zupełnie i chociaż zieleń zostanie na miejscu, mm. gdzie to jest rozgrywane. E, po, no, czyli robimy taki zwrot o 180 stopni, a nawet bym powiedział o 147 stopni. Wiesz, dlaczego 147? Bo tyle jest coś. Maksymalny break w snookerze, A o faktycznie. którym będziemy mówić. To jest 15 bili czerwonych, 15 czarnych plus żółta, zielona, brązowa, niebieska yy, A i jeżeli nałogowo oglądając snookera? No to nałogowo możesz zacząć, masz do tego wrócić, ponieważ po raz pierwszy w historii mamy Polaka, który Mam zagra w Crucible Fieter. 22-latek Antoni Kowalski zagra na Mistrzostwach Świata wczoraj, zalał się łzami po, po wygranym meczu 9-6. No to jest coś naprawdę niesamowitego. Mamy w końcu Polaka na tak wysokim i to już jest trochę takie, wiecie, trochę nieważne jak mu tam pójdzie Ważne, że to on wszedł do tej naprawdę najbardziej elitarnej snukarowej rodziny Wielkie brawa, tymczasem jak już mówimy o wybitnych polskich zawodnikach i zawodniczkach To Iga Świątek dzisiaj rozgrywa swoje spotkanie w Stuttgarcie z Laurą Zygmunt Nie wiem, czy można mieć bardziej niemieckie nazwisko niż Laura Zygmunt no, że dwa co najmniej, ktoś w, w, w tym studiu Faktycznie. 18.30. Dzisiaj kort centralny. Iga Świątek, jedna, ósma finał zawodów w Studgarcie. Trzymamy kciuki za naszą wybitną reprezentantkę. No i oby ta wybitna reprezentantka. ale czekaj, bo jeszcze jest jedna. No to mów szybko masz 10. No, no, 9, no bo jeszcze jest bieg 8, i odnośnie sportu 7, w sobotę. 6, 5 bieg kilometrów zawsze. testowy dla delegatów. Tak, jeżeli jesteście delegatami, akurat nas słuchacie, to widzimy się o godzinie 9 na placu wolności. Bieg delegacki na 5 kilometrów. To nowość podczas Nexfesta. Szybciej nam 1.997 1.997, przepraszam No to jest mój ulubiony rocznik Ten nie? rocznik to kłopoty 1.997, to jest mój rocznik to jest No to już wiemy o co chodzi Ty, no, więc... a ja, Waliusz Krakza kryzys, też nie jest 997 Nie, on jest 996 już A ma faktycznie ma być tłusz. ranem tak, tak, tak. Siódemka, szóstka, 6.7 Walusia <głosy> nie Edgar, będzie a jaki jest twój rocznik? 6.7 <głosy> <głosy> Mój rocznik akurat się źle kojarzy w niektórych kręgach Bo 8.8 to wiadomo <głosy> Czas na serwis informacyjny. Arek I Mateusz Markiewicz, zapraszamy. W poprzednim serwisie mówiliśmy o tym, że samorząd województwa przekazuje Muzeum Powstanie Wielkopolskiego Miastu Poznań. Miasto Poznań natomiast przekazuje część ulicy Garbary zarządowi województwa. Nieruchomość ta, mimo swojej niedużej wielkości, jest kluczowa dla rozbudowy szpitala. Dzięki temu możliwa będzie rozbudowa wielkopolskiego centrum onkologii o nowe budynki oraz łącznik. Obecnie teren ten jest niezabudowany, częściowo użytkowany jest też jako droga dojazdowa. Zdrowie pod lupą. Kleszcze coraz groźniejsze w naszym regionie. Info formuje Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2025 roku Boreliozę zdiagnozowano u ponad 6 tysięcy osób. Jest to ponad dwukrotny wzrost w ciągu 5 lat. Przypominamy o szczepieniach ochronnych, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu dostępne jest szczepienie ochronne zalecane szczególnie pracownikom, leśnym rolnikom i osobom często przebywającym na łonie natury. Można zrealizować je w poradniach POZ, a w przypadku osób dorosłych także w aptekach, które mają podpisaną umowę z NFZ w zakresie szczepień. Aby zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez kleszcza podczas prac na polu, działce czy w ogrodzie. Warto zakładać ubrania z długimi rękawami i nogawkami, zakrywać głowę oraz stosować środki odstraszające te pajączaki. Natomiast po powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć całe ciało, aby jak najszybciej zauważyć kleszcza i go usunąć. O inwestycjach Poznania w Radiu Afera. Termin otwarcia Muzeum Powstania Wielkopolskiego jest zagrożony. Jak tłumaczył dla Radia Poznań dyrektor placówki Przemysław Terlecki powodem była zima, która na dwa miesiące zatrzymała pracę przy pracę Obecnie realnym terminem otwarcia jest marzec lub kwiecień 2028 roku, co zbiegnie się ze 110 rocznicą zrywu. Budowa wchodzi właśnie w kluczową fazę, a mury wkrótce pokryje granic. Równolegle kończy się przetarg na wykonawcę sześciomodułowej wystawy, która opowie historię powstania od jego genezy, aż po tragiczne losy bohaterów. Przypomnijmy, że wstępne otwarcie zaplanowano na grudzień 2027 roku. Wiadomości z Uniwersytetu Przyrodniczego. A tam już dziś odbywają się targi pracy. Wydarzenie o 10. Tutaj rozpoczyna się w hali maszyn. Na miejscu studenci będą mogli zapoznać się z ofertami ponad 70 wystawców. Zanim jednak studenci znajdą zatrudnienie, będą mogli skorzystać z kilku ciekawych porad. W trakcie wydarzenia będzie możliwość nieodpłatnego skorzystania z porad stylistki i wizażystki w zakresie przygotowania się do spotkania rekrutacyjnego oraz kreowania swojego wizerunku w miejscu pracy, jak również będzie możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia przydatnego do dokumentów aplikacyjnych. Mówiłam. Mówiła Magdalena Borowiak z Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Targi pracy potrwają do godziny 14. To wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszamy za niecałą godzinę. Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. A więc stylistka i wizerzystka. proszę, I nasza kura aferowa, oczywiście.